Otwórzmy Księgę Sędziów, dziewiąty rozdział. I dzisiaj mam nadzieję, że już uda nam się dokończyć rozważanie tego rozdziału. Chociaż tutaj jest dosyć spory kawałek do przerobienia. Bez jakiegoś większego może wstępu od razu tutaj właśnie zajmiemy się rozważaniem tego fragmentu, który jest przed nami. Dziewiąty rozdział Księgi Sędziów będziemy czytali od 22 wiersza. A gdy Abimelech panował już trzy lata nad Izraelem, Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem, tak iż obywatele Sychem odstąpili od Abimelecha, aby pomszczony został gwałt zadany siedemdziesięciu synom Jerubala i aby ich krew spadła na Abimelecha, ich brata, który ich wymordował i na obywateli Sychem, którzy dopomogli mu wymordować swoich braci. I to jest ten y, centralny wiersz tego rozdziału, który jest jak oś, na którym ten rozdział niejako jest zawieszony. Trzy lata, jak czytamy tutaj, Abimelech panował nad Izraelem. A więc nie tylko w Sychem, nie tylko nad swoim plenieniem Efraima, ale wygląda na to, że jego władza rozciągała się też na inne plemiona izraelskie trzy lata nic nie, nie wiemy co on tam robił w ciągu tych trzech lat po prostu jest to tylko stwierdzone najprawdopodobniej nic dobrego nie zrobił zacząwszy jak zaczął mordując swoich braci to czego dokonał to to, że ci którzy go wybrali sychemici na króla. Po tych trzech latach już go nie chcieli za swojego króla. Już mieli go dosyć. Trzy lata rządów Abimelecha. I tak jak tutaj próbowaliśmy od samego początku tego dziewiątego rozdziału porównywać rządy Abimelecha z rządami prawowitego władcy Pana Jezusa Chrystusa. Pomyślmy tylko, jakaś różnica między ich dokonaniami w ciągu tych trzech lat. Czytamy, że Pan Jezus miał 30 lat, jak rozpoczął swoją służbę. I służył przez trzy lata. W życiu Abimelecha te trzy lata nie znaczyły prawie nic, bo Biblia nie ma o nich nic do powiedzenia. A zobaczcie, ile Biblia ma do powiedzenia o trzech latach Pana Jezusa. Jan mówi, że gdyby chcieć wszystko opisać, to trzeba byłoby tyle ksiąg napisać, że cała Ziemia by ich nie pomieściła. I nie jest to przesada. Gdyby chcieć dokładnie przeanalizować to wszystko, co Pan Jezus powiedział, każde Jego słowo, każde Jego spojrzenie, każdy Jego dobry czyn, każdy dzień po dniu, każda chwila po chwili, to, to nie sposób tego spisać, nie sposób tego objąć. Trzy jałowe lata w życiu Abimelecha w kontraście do trzech jakże owocnych lat życia i służby Pana Jezusa. Jakaż różnica między ich dokonaniami i jakaż różnica między losem ich naśladowców. Jeśli mamy takie lekkoduszne, bezmyślne społeczeństwo jakie niestety wykształtowało się w tamtych czasach. Wtedy taki człowiek jak Abimelech napompowany swoją własną pychą i dumą i ambicją może przez jakiś czas unosić się na fali popularności takiego społeczeństwa. Ale nawet w takim społeczeństwie wszystko ma swoje granice. Nawet tacy ludzie bezmyślni Swawolni dochodzą w końcu do wniosku, że zrobiliśmy błąd żeśmy tego człowieka wybrali i dalsza część tego rozdziału nam o tym będzie mówiła jakże ta fala popularności która zaniosła Abimelecha na tron teraz odwróciła się i będzie go chciała zmieść z tego tronu Bóg pozwala bezbożnym na jakiś czas odnosić sukcesy. I Bóg pozwala bezbożnikom cieszyć się i być w pewnym sensie błogosławionymi, w cudzysłowie, obdarowanymi szczęściem, i zadowoleniem i satysfakcją z ich bezbożnych dokonań tak jak pamiętacie, kiedy Abimelech został wybrany w wielkie święto oni się cieszyli, weseli się to nasz król, ubiwatwali Abimelech wiecie, taki zadowolony z siebie taki pewny, dumny i tak dalej i przez jakiś czas, wiecie rządził, tutaj wszyscy się go bali wszyscy przed nim drżeli wszyscy się mu przed nim kłaniali i tak dalej Jabimelechowi odwał się, że zdobył świat wiecie, że jest królem pierwszym królem w Izraelem i być może teraz on ustanowi dynastię której Gedeon nie chciał może mu się marzyło, nie wiadomo co i wydawało mu się, że tak będzie, wiecie w nieskończoność sobie płynął a Bóg po prostu czekał tak pomyśleć, czemu trzy lata czemu nie trzy miesiące albo czemu nie trzy tygodnie albo czemu nie trzy dni czemu Bóg trzy lata do w ogóle temu człowiekowi, nie? takiemu rzezimieszkowi samozwańczemu królowi Czemu Bóg podał trzy lata? No? Czemu Bóg pozwala tym bezbożnikom tak się panoszyć? Czemu pozwala im zajmować takie stanowiska? Czemu pozwala im żyć sobie w dostatku i bez chorób, bez problemów nam by się wydawało niejednokrotnie? Tak patrzymy z boku na nich, tak no, tym bezbożnikom się dobrze wiedzie, nie? Czemu? Czemu Bóg pozwala? Czemu ich od razu nie zmiecie? Czemu od razu się z nimi nie rozprawi? Czemu, czemu, czemu? czemu? A dokładnie nie wiemy czemu. To co wiemy to to, że Bóg jest cierpliwy i co? I czeka, żeby bezbożny mając to, co, co, co Bóg mu pozwolił się czym cieszyć, żeby zobaczywszy jak to jest tam na górze żeby się upamiętał żeby zobaczywszy pustkę, jaka tam jest... bo nie jeden, który tam wlazł na szczyt, mówi... to nic nie ma... Ci, którzy wiecie, całe życie gdzieś do czegoś dążyli... całe życie inwestowali w coś... i, i w końcu dotarli tam... w końcu zdobyli... niejednokrotnie mówią... to nic nie ma... to nic nie ma... iluż to takich było... którzy osiągnęli, wydawałoby się, wszystko... i się strzelili w łeb... iluż takich Presleyów było... którzy stali się królem świata... Na wszystkich kontynentach, wiecie, dziewczyny, włosy sobie wyrywały z głowy na jej widok i piszczały i co tam się nie działo. A ten musiał sobie ładować takie dawki narkotyków, żeby przeżyć każdy kolejny koncert. I między nimi był w ciągłym amoku. Prowadził tak podłe życie. Kiedy umarł po jego śmierci, kiedy lekarze zbadali go, powiedzieli, to niemożliwe, żeby tyle narkotyków mieć w sobie i żyć w ogóle. Ile ten człowiek sobie ładował. Król, do dzisiaj podziwiam, do dzisiaj przez niektórych, wiecie, ubóstwiany, sutolny Elwis. Iluż takich jest. Jak ten lider Nirwany Jakże oni kończą. Jakże wielu innych. Bogaczy, biznesmenów, którzy dorobili się fortunę. Którzy mogli na wszystko pozwolić, ten świat ma do zaoferowania. I jak Salomon musieli powiedzieć, to wszystko gonitwa za wiatrem. To wszystko jest pustka. To wszystko jest marność nad marnościami. Co mi z tego, że to wszystko mam? Co mi z tego, jak w sercu jest pustka, jak tutaj w duszy jest nadal dziura, której nie mogę zapchać tymi wszystkimi rzeczami? Dlatego Bóg daje czas bezbożnemu. Dlatego Bóg nie od razu strąca bezbożnego z Jego miejsca, ale daje czas. Czytamy, że w swej cierpliwości czeka i przemawia do człowieka, zarówno w jego upadku, jak i w jego prosperowaniu. Mówiąc, przejrzyj na oczy, zobacz, znaczy, co to ci daje, zobacz, jakie Twoje życie jest. Zmień swoje postępowanie, pokutuj z tego, coś zrobił. Nawróć się, póki jeszcze czas. Bóg cierpliwie czeka, ale nie będzie czekał na zawsze. Wiemy, że jego czas łaski kończy się. Dlatego Słowo Boże mówi dzisiaj, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych. Nie liczcie, że jutro będziecie mieli kolejny dzień łaski. Nie liczcie, że jeszcze macie kolejny rok, czy kolejny miesiąc, czy nie wiadomo jeszcze ile, żeby jeszcze uporządkować swoje życie. Boże Słowo mówi dzisiaj, Bóg cierpliwie jeszcze czeka. Dzisiaj masz szansę, jeszcze coś zmienić. Dzisiaj, jutro nie wiesz, co z Tobą będzie. I nie wiesz, co będzie w przyszłym tygodniu. Czy, czy Twoje trzy lata już się nie kończą kiedy Bóg cierpliwie czego i zamierza się z Tobą rozprawić. I zamierza zabrać Ci wszelkie szanse, tak jak to uczynił z Abimelechem. Trzy lata panował nad Izraelem i w wierszu 23 czytamy, że Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem. Hmm. Wiecie, co dosłownie jest powiedziane? Jakbyście wzięli Biblię Gdańską, która jest, myślę, jednym z najbardziej wiernych polskich przekładów i zachęcam Was. Jak jakiś taki wiersz czytacie, to naprawdę nie wzbudza niepokoju, niepokoja, który tutaj, nie podejrzewał, że to jest coś innego. Gdybym nie korzystał z angielskich źródeł i tam bym nie zobaczył, że tam jest coś innego, to dopiero mnie to zawsze, wiecie, prowokuje, żeby sprawdzać w oryginale, a potem w tych naszych polskich innych przekładach. Jak coś takiego czytacie i takie to dziwne Wam się daje, to weźcie koniecznie inny przekład. Sprawdźcie w innych przykładach. Szczególnie Biblię Blackską polecam. Mimo można mamy język archaiczny i trudny tak do czytania na co dzień, to warta jest posiadanie tej Biblii, żeby sprawdzać już na rzeczy. Tutaj dosłownie jest powiedziane, posłał Bóg złego ducha między Abimelecha i między mężów sychemskich. Wyobrażacie sobie? Ale to nie jest jedyny fragment w Bożym, kiedy tak czytamy. Pamiętacie, na kogo jeszcze Bóg posłał złego ducha? Na innego króla. Pamiętacie? Co to był za król? Saul. Ten też, który wiecie w swojej pysze i w swojej przeciwko Dawidowi odwrócił się od Boga. Bóg posłał złego ducha, aby go dręczył. Tutaj Bóg posłał złego ducha między Abimelecha i między tych mężów sychemskich. I oni od Niego odstąpili. To dziwne, prawda? Jak pomyśleć, że przecież Bóg, skąd Bóg złego ducha posłał Przecież Bóg nie ma złego ducha, Bóg ma tylko dobrego ducha. Jakże to Bóg złe duchy posyła, to co to? Yy, co to za Bóg, o jakim tu Bogu mowa jest? No, tu jest powiedziane. Jaki to Bóg? Tu jest powiedziane. To jest, to jest Pan. To słowo jest Jachwe. To nie jest szatan. To jest Jahwe. To On posłał tego złego ducha. Widzicie? To może nam się wydawać jakieś takie dziwaczne i tajemnicze, kiedy coś takiego czytamy. Ale zastanówmy się dobrze. Czy Bóg jest tylko Panem aniołów, którzy Mu się nie sprzeniewierzyli? Czy Bóg jest Panem wszystkich mocy na niebie i na ziemi? Czy Jemu służą tylko ci, którzy opowiadają się po Jego stronie? Czy również muszą Mu służyć i muszą wykonywać Jego wolę ci, którzy Mu się sprzeciwiają i którzy Go odrzucają, którzy w Niego nie wierzą? Czy Bóg jest bezradny wobec tych, którzy nie akceptują Jego władzy? Czy Bóg nadal nad nimi sprawuje kontrolę? Czy suwerenność Boga jest ograniczona tylko do tych, którzy Mu oddają się w posłuszeństwo? Czy faktycznie Jego suwerenność rozciąga się ponad wszelkie Jego stworzenie? Biblia nas jasno uczy w wielu różnych miejscach, że Bóg jest Panem wszystkiego. I że nic i nikt i, i żadne stworzenie nie może ani drgnąć najmniejszym paluszkiem bez Jego przyzwolenia, bez Jego woli, bez Jego wiedzy. I jakkolwiek Bóg daje jakąś miarę wolnej woli swoim stworzeniom, dał szatanowi jakąś miarę wolnej woli, jego demonom dał jakąś miarę wolnej woli, to nie znaczy, że oni są poza Jego władzą, poza Jego zasięgiem i poza Jego wykorzystaniem, kiedy trzeba. I tutaj to wyrażenie oczywiście hebrajskie może oznaczać, że Bóg dosłownie posłał tego ducha. Ale z drugiej strony może oznaczać po prostu, że Bóg pozwolił temu duchowi działać. Te duchy, wiecie, one tylko czekają, żeby siać niezgodę. Te duchy, tylko, jak ich tylko nie powstrzymać, to one zrobią wszelkie zło. Tak jak czytamy w Ohiobie, że Bóg otoczył go jakby, jakby murem przez które te złe demony nie mogły się do niego dostać. Ale tylko niech Bóg troszkę obniży ten mur, to one jak ten potop zalewały go. I to, że w moim i w Twoim życiu, to, że w tym świecie nie dzieje się większe zło, jest wynikiem tego, jak czytamy, że jest ktoś, kto ich powstrzymuje. I apostoł Paweł pisze, że kiedy zejdzie z pola ten, który ich powstrzymuje, wtedy ta tajemna moc nieprawości zaleje całą ziemię. W całej pełni. Dzisiaj jeszcze, póki jest Duch Święty na ziemi, póki jeszcze jest Kościół na ziemi, póki jeszcze ta moc tajemna nieprawości nie jest w stanie działać tak jak chce, jest powstrzymywana. Ale przyjdzie dzień, że tam, że Bóg zabierze swój Kościół. Że przyjdzie dzień, kiedy Bóg zabierze tą, tą powstrzymującą niemoc i te rzeczy wtedy się objawią w całym swym obrzydwistwie i całej swojej pasji. I ludzie dostaną tego całego zła, którego pragną w swoim sercu. I to będzie czas ciemności Antychrysta. I tutaj wystarczy, że Bóg tylko odsunie swoją rękę, która powstrzymuje te moce ciemności one od razu, wiecie, są chętne, żeby iść i siać niezgodę, siać zniszczenie itd. Więc ja tutaj rozumiem to bardziej w tym sensie, chociaż mówię, jest to kwestia dyskusyjna, że to posłanie tego złego ducha wyraża tutaj może przyzwolenie, aby ten zły duch mógł działać. Są też takie fragmenty, kiedy pamiętacie może w księdze, w którejś w królewskiej, jak jest mowa o tym y, kłamliwym duchu, który wstępuje w proroków. I tam też czytamy, że Pan mówi, kogo pośle, kogo pośle. I tam jakiś zły duch się odzywa, ja pójdę, ja będę, ja ich zwiodę. I Pan mówi, to idź. Więc widać, że te duchy też złe, y, cokolwiek chcą robić, to one muszą, wiecie, też, też przyjść do Boga po pozwolenie. I ciągle tak tam chciał, już Chioba też taka, pamiętacie, nie? Musiał przyjść i, i Bóg powiedział, dobrze, proszę bardzo. Bóg musiał pozwolić, Bóg musiał się zgodzić. To tutaj widzimy ten, ten element tej suwerenności Boga nad całym światem. Zarówno tym, który jest mu poddany, jak i tym, który jest mu wrogi. Ktoś takie dał dobre porównanie, że... Jak świeci słońce na kupę gnoju, to ta kupa gnoju zaczyna cuchnąć. Ale ten, ale ten smród nie pochodzi od słońca, które świeci na tą kupę gnoju. Ten smród pochodzi z tej kupy gnoju. To słońce po prostu sprawia, że ta, że ta kupa gnoju zaczyna cuchnąć. Ale nie możemy powiedzieć, że to słońce jest winne temu smrodowi. Tak, mówię tak bardzo, może nie doszukując Ci to wiecie słów wyszukanych, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli tak? I mam nadzieję, że tu nie używamy jakichś niewłaściwych słów wskazanych. a więc Bóg nie jest autorem zła nie, pomyl, nie pomylmy tego Bóg nie jest autorem zła i Bóg nie czyni zła, Bóg nie czyni nieprawości ale Jego moc i Jego światło niejednokrotnie wywodzą zło i nieprawość tak, że, je, że ten smród i woń tej, tej, tego zła się roznosi ale to nie znaczy, że możemy Boga teraz oskarżyć o zło, które tutaj miało miejsce. Zatrzymuję się na tym miejscu, żebyśmy dobrze zastanowili się nad tym. Dlatego, że w tym świecie jest pełno takich zagadek, gdzie widzimy zło, widzimy nieprawość. I ludzie często pokazują na Boga i mówią, dlaczego Boże, Ty? tak jakby Bóg był sprawcą tych rzeczy, zapominając, że Bóg jest tym słońcem które po prostu swym blaskiem tylko pozwala nam zobaczyć, że to jest zło w ogóle, że my sobie uświadamiamy, że to jest zło, że czujemy ten swąd tego gnoju, który jest w ludzkich sercach. Grzechu, nieprawości i zła. Ale nie możemy za to Boga oskarżać. Nie możemy powiedzieć, że to On jest tego winien, Nie. Trzeba sprzątać ten gnoj, a wtedy słońce będzie świecić i będzie pięknie pachnąć. Posłać kwiat, a wtedy to słońce sprawi, że poczujesz tą piękną woń tej rośliny. Ale jeśli masz gnój w swoim życiu, jeśli jest gnój wśród ludzi To z tego będzie smród I to nie jest Boża wina A Bóg po prostu pozwala temu smródowi się nosić. I swoją mądrością, i swoim działaniem, i swoją opatrznością tak sprawia Że ludzie w końcu czują ten wstrętny swąd. I tak się stało tutaj Tak się stało tutaj Mężowie sychemscy czytamy Odstąpili od Abimelecha. I to słowo też mnie zainteresowało i sprawdziłem, co to znaczy. To słowo, to, to hebrajskie słowo bagad, które oznacza być niewiernym, oszukiwać, czynić coś w ukryciu, czynić coś za plecami, sprzeniewierzyć się. Do tej pory oni byli mu wierni, wszystko tam między nimi szło, wymiary jakoś tamtego, ale, wiecie, Abimelech po tym, co zrobił, możemy spodziewać się, że, że ta jego przewrotność wobec swoich własnych braci nie była wyjątkiem w jego życiu. To było, wiecie, też tak, jakiś taki incydent w życiu Abimelecha, że on to był taki, wiecie, prawy, porządny człowiek i tego, tylko tak mu się przydarzyło, że poszedł i zamordował swoich 70 braci na jednym kamieniu. nie, nie, nie, nie. nie, nie. To, co on tam zrobił, to było wyrazem tego, kim on był, co było w jego sercu. Jak on potrafił swoich własnych braci zamordować zimną krwią na jednym kamieniu, to myślicie, jakim on był władcą. Że on tak się z ludźmi, wiecie, grzecznie obchodził i tak się tam wszystkim się miło kłaniał i taki był tego. Wiecie, dla wszystkich chciał dobrze. Miał takie serce dla swojego narodu, którego chciał być królem. No, myślicie, że to był taki król? Czy to był apodyktyczny władca? który wiecie miał w swojej głowie tylko to, żeby być królem, żeby panować, żeby wszyscy mu rządzili, żeby wszyscy się przed nim kłaniali. Co było dostać? jego Jakim on był królem? Czy on był takim królem jak pan Jezus, który przyszedł, aby służyć, aby pomagać, aby czynić dobrze? Czy był takim królem, który wszystko by wycisnął z tych swoich obywateli, żeby mieć jeszcze więcej władzy, jeszcze, żeby większy mieć respekt, żeby jeszcze większe bogactwo mieć w swoim własnym domu? Jak myślicie, jakim to był królem? To Abimele? No? Ci mężowie sychemscy zaczęli coś za jego plecami knuć, zaczęli go oszukiwać, zaczęli kręcić coś przed nim. No. Widzicie, te wszystkie pakty bezbożnych, te wszystkie ich przymierza i tak dalej są jak pajęcza sieć. One są słabiutkie, dlatego że nie mają mocnej podstawy. Dlatego, że nie mają mocnej podstawy. Wiecie, jak ludzie sobie obiecują przed ołtarzem, niewierzący, że oni będą do sobą do końca życia. I jak to jest, że niektórzy już, wiecie, po paru miesiącach mają dosyć tego. I już tą, którą tak kochali, tak, ona była najwspanialsza na świecie. Dzisiaj są gotowi ją zostawić. Gdzie to wszystko, to biednice? A oni się nie liczą z tym, co tam stąd coś powiedzieli. Co Kogo to? ważne, że dzisiaj mają dosyć tego i oni nie będą znosić, nie będą tolerować. Nie? Ja się znajdę lepszą. Co z tego, że zawierali? A co z tego, że obiecywali? Co z tego, że świadkowie byli? a co ich to obchodzi? Jak ktoś nie ma podstawy w swoim życiu, w swoim sercu, prawości, tego, że moje słowo jest ważne, że się liczy, że Bóg to słyszał, jeśli nie ma czegoś takiego, to co z tego, że mam co z tego, że podpisał papier? Dziesięć papierów może sobie podpisać. Co to da? to wszystko podrzej. Nic to nie interesuje. Widzicie, tego, słowa można co strzega, abyśmy z bezbożnymi paktów nie zawierali. Żebyśmy nie, nie, nie, nie dawali ręki bezbożnym, licząc, że oni dotrzymają swojego słowa. Żebyśmy wiedzieli, że jeśli to jest bezbożnik, to nie można liczyć na to, że to, co on mówi, on tego dotrzyma. Ile z nas się przekonało o tym, że ludzie, wiecie, tak pięknie mówią, tak wspaniale obiecują, tacy są, wiecie, że panie tak w oczy patrzą na mnie, my po prostu nam wierzymy w naszej naiwności. Ileś razy jadałem się nabrać, wiecie, takim kłamcą. A potem nie ma go. Dzwonisz, on nie odbiera, w ogóle, wiecie, zniknął, nie? jest zainteresowany, już dostał swoje, już tego tego nie interesuje. To, co on mnie ulicy, bo co tam tego. Ważne, że on swoje ma, i go nie interesuje, co dalej. No? Biblia mówi, strzeż się strzeż się przed paktami bezbożnymi, z bezbożnymi. Bo oni są jak ta, jak ta sieć pajęcza. Wiecie, raz coś obiecują, zaraz zmieniają. To samo ci tutaj. Wybrali go za swojego króla, a teraz za jego plecami, tam już kręcą, już kombinują, już zaczynają go, wiecie, oszukiwać. I już chcą się go pozbyć, już mają dosyć tego Abimelecha. Znudził im się ich wspaniały król. No. Ale tutaj mamy natchniony komentarz tego, co tu się działo. Wiecie, moglibyśmy tak to po ludzku rozważać. Moglibyśmy tak to sobie mm, no tutaj doszukiwać jakichś przyczyn społecznych, jakiś tam może zatargów, może coś tam coś, tak, coś nie tak powiedział, wiecie, i tak dalej, tak dalej. Ale tutaj czytamy, że to się stało dlaczego? Aby pomszczony został gwałt zadany. 70 synom Tutaj Boża Sprawiedliwość się upomniała o to, co Abimelech zrobił, ci sychemici, którzy mu pomogli w tym. Tak jak Jotam, pamiętacie ostatnio, żeśmy rozważali jego słowa, zapowiedział im, że jeśli Wy tak postąpiliście, to wiedzcie, że jest Bóg na niebie, który się upomni o to. I że nie myślcie sobie, że Wam to ujdzie płazem. I tutaj czytamy tak. To wszystko się stało, aby oni zostali ukarani za to, co zrobili. I pomyślmy. Trzy lata Bóg czekał. Nie? Trzy lata dał im, żeby oni sobie przemyśleli, co oni zrobili. Żeby oni zapłakali nad tym, co zrobili. Żeby się upamiętali, żeby próbowali też naprawić. A oni nic. A oni nic. Widzicie, Bóg czeka z każdym z nas. Bóg cierpliwie czeka. Jak popełnimy jakiś błąd. To nie jest tak, że wiesz od razu padniesz trupem. Nie myśl sobie, że uczynisz jakieś zło i od razu cię sparaliżuje, czy coś tamtego. Nie. Ale wiedz, że Bóg mówi upamiętaj się, daj Ci czas tak jak jeszcze czytamy w Księdze Objawienia tam kiedy napomina Pan Jezus i tych różnych bezbożników i mówi dałem im czas, żeby się upamiętali ale mówi, jeśli nie to rzucę ich na łoże boleści i wiedzmy, że w naszym życiu jest podobnie to, że nas od razu kara Boża nie spotyka że nie jak Herod od razu podamy trupem i nas zjadają, to, że nie jak Ananiasz i Safira od razu podamy trupem nie myślmy, że Bóg przymyka oko na nasze nieprawość, nasze zło ale jeśli Bóg nas od razu nie ukara To dlatego, że jest cierpliwy Dlatego, że mówi Upamiętaj się Przemyśl to, co robisz Zastanów się, do Cię to zaprowadzi Ukurz się Upamiętaj się, nawróć się Daję Ci czas Czasami to są trzy lata Czasami są to trzy miesiące czasami trzy dni Nie wiemy, ile Bóg nam daje Bóg wie, Bóg w swojej sprawiedliwości, w swojej dobroci Ile wie, każdemu z nas dać ale czy my chcemy zwlekać? Czy my chcemy przeciągać linę? Czy my chcemy y, do jakichś granic dochodzić? Czy nie lepiej od razu, kiedy ten głos słyszymy w naszych sercach, kiedy w naszym duchu pojawia się ten niepokój, kiedy ten lęk? Czy lepiej nie od razu ukorzyć się i upamiętać się i nawrócić się? Bo jeśli nie, to powiedzmy, że Bóg przyjdzie i upomnie się. damy, że ten grzech, który popełniasz na pewno Cię znajdzie. Na pewno. Jeśli się nie upamiętasz, to nie ma tak, że ten grzech się tak gdzieś rozwinie, rozwieje, wiecie, w jakiejś eterze, że po prostu z czasem, czas leczy rany, wiecie, tak czas, nie? Tak płynie i tak my zapominamy i tak to tak ciężko tam pod dywan, nie? Poszło, już tego nie ma, nie? Podepraliśmy się do końca. Nie, nie, nie, tak z grzechem nie jest. O nie. Grzech tak się nie rozpływa i tak się pod dywanem nie rozgniata. On, on czeka na karę. I albo... Złożymy Go na krzyż, gdzie Pan Jezus poniósł za Niego karę. Albo Go wyznamy i będziemy z Niego pokutować i żałować i przeprosimy i naprawimy to, co możemy naprawić. I wtedy znajdziemy, że w Chrystusie On zostanie potępiony. Albo będziemy Go nosić na sobie. I przyjdzie czas, że poniesiemy za Niego karę. Ten grzech nas uderzy, ten grzech nas znajdzie. Nie będzie tak, że On gdzieś tam zniknie z czasem. Nie. Musimy z Nim coś zrobić. Albo Go złożyć na Chrystusa i odwrócić się od Niego i nie czynić tego więcej i doświadczyć przebaczenia i łaski Bożej w tym, że Chrystus cierpiał za Niego. Albo my sami poniesiemy konsekwencje tego grzechu. Oto Bóg dopuścił działanie tego ducha, czy jak tutaj czytamy, posłał tego złego ducha, aby został pomszczony. Ten gwałt, który został Popełniony na tych 70 synów Jerubala, i aby ich krew spadła na Abimelecha, ich brata, który ich wymordował, i na obywateli Syche, którzy dopomogli mu wymordować swoich braci. Wiecie, my widzimy, że grzech ma swoje konsekwencje. My widzimy, że zło, które ludzie popełniają, w końcu ich dopada. Ale ilu ludzi uświadamia sobie, że to jest zrządzenie Boże? Ilu ludzi patrzy na to i widzi, że to ręka Boża, że to palec Boży? Ilu ludzi bierze sobie to do serca? Ilu ludzi przyjmuje się tym i coś robi w swoim życiu, żeby to się nie stało też im? Ilu ludzi przechodzi ślepo obok tego i mówi: Co za pech? Co za kiepski fart? Nie? Co za fatalny zbieg okoliczności. No. Ilu ludzi bierze sobie do serca, że w tym jest palec Boży? Że suwerenny Bóg rządzi tym światem i nie dopuści do tego, żeby bezbożność nie była w końcu karana? To tylko jest przestrzeżenie przed tym ostatecznym rozliczeniem kiedy czytamy nawet najmniejsze, nieużyteczne słowo, które ludzie wypowiedzieli, będą musieli zdać sprawę. To, co tutaj na Ziemi oglądamy, wiecie, te wyrazy Bożego Sądu i Bożego Gniewu i te sytuacje, w których ludzie doświadczają tego, to jest tylko przedsmak, to jest tylko zapowiedź tego strasznego Sądu, który czeka nas. Tego dnia, kiedy czytamy, Bóg odda każdemu według Jego uczynków. I że my wszyscy musimy stanąć przed Bogiem. I wszyscy, każdy za siebie musi zdać sprawę przed Bogiem. I biorąc, i Bóg, Bóg pozwalając, czy dopuszczając, czy sprawiając te ziemskie sądy, mówi, zobacz, Zobacz i upamiętaj się póki czas, abyś uniknął mojego ostatecznego sądu. Abyś uniknął mojego ostatecznego gniewu, który wyleje na wszystkich mieszkańców ziemi, którzy nie znajdą schronienia w Chrystusie. Obywatele z Sychem urządzali na Niego zasadzki. Wyobrażacie sobie? Na swojego króla. Tego, którego obwołali królem, tego, którego sobie wybrali, temu, któremu dali ze świątyni swojego poszka pieniądze. Teraz oni na niego zasadzki urządzają. Na szczytach górskich. Ale póki Abimelecha tam nie było, póki, wiecie, Abimelech tam nie przychodził, to co to tymczasem czytamy dalej, obrabowywali każdego, kto obok nich przechodził drogą. Jeśli ja siedzieli na tych zasadkach, to co mieli robić? To przy okazji obrabujemy innych, nie? Jak nie ma lecha, to inni też się zdadzą, tymczasem coś tam złupimy, zabawimy się, nie? Obrabowywali każdego, kto obok nich przechodził drogą. I myślicie sobie, jak to, jak, jak, jak, jak to, jaką to atmosferę tworzyło w kraju. O, ten Abimelech, to co to, to, to, to z niego za król? Że my teraz boimy się drogą, wiecie, jechać, bo ja coś tam rabusie gdzieś się chowają i napadają wszystkich, co przechodzą. A, to też miało taki efekt, że tutaj te ich rabowanie, te ich napady i tak dalej zaczęły sprawiać, że wiecie, w kraju ludzie nie się niezadowoleni. Co? Po co nam taki król? Co nas nie może ochronić, wiecie? Co nam nic nie może pomóc. I czytamy, że doniesiono o tym Abimelechowi. Abimelech, słuchaj, no tutaj nie można drogą spokojnie chodzić. No weź ty coś zrób z tym człowieku. Ty w końcu królem naszym jesteś, nie? Doniesiono mu o tym. Ale Melech na razie się nie kwapił, wiecie, tak? Może się bał tych, tych, tych, tych tam, czy co? Powiem że tak się bardzo nie bał, potem ruszył do nich. Ale póki co, tak czytamy, żeby od razu, wiecie, tak się zerwał, nie? Być może miał ważniejsze sprawy, tam, ee, na początku, wiecie, jak człowiek lekceważy takie rzeczy, tam się uspokoją, tam, jak tam, tam, wiecie, zastanł, się nie nimi załatwią, nie? Może na początku tak się za bardzo nie przejmował jeszcze, kiedy to tak osobiście jego nie za bardzo nie dotykałem. Później zacznie go dotykać. I czytamy dalej, że po pewnym czasie przyszedł Gal, syn Obeda. Co to za Gal? Nigdzie o nim wcześniej żeśmy nie czytali. Żadnej tutaj nie wiadomo skąd on się wziął. Przyszedł Gal, syn Obeda, wraz ze swymi współplemieńcami i przenieśli się do Sychem. A obywatele Sychem obdarzyli go zaufaniem. Ha, widzicie? już nie pokładali takiego zaufania w swoim królu Abimelechu. Teraz przyszedł Gal. Co, co, skąd ten Gal się tam wziął? Jego imię znaczy pogarda, obrzydzenie. Piękne imię miał, no, nie? To z Was chciałby takie imię mieć? Ja nie wiem, czy, to, tam, czy ten biblista mu nadał takie imię, czy on faktycznie tak się nazywał, ale takie imię miał. Pogarda, obrzydzenie, a jego ojciec Ebed to sługa, niewolnik więc mamy tutaj pogardę, obrzydzenie sługa, yy, syna sługi, niewolnika no, taki przyszedł do nich i oni, ci sychemici no, obdarzyli go zaufaniem zobaczcie, w nim położyli ufność tak? już wcześniej sobie wybrali jednego osa tak? pamiętacie? w tej opowieści tego Jotama? Jak im nie chciała oliwka i nie chciał im winorość, to sobie oser wzięli, nie? I teraz drugi oser przyszedł do nich, Gal, obrzydliwiec jakiś. I oni teraz sobie niego, wiecie, zachwycają, Gal, teraz to teraz dawaj Gala, nie, Gal, Gal, Gal. Oni się zachwycili, Galem, więc to słowo położyli w nim ufność, właśnie... Yy taki, taki, taki mastek, że oni, o, oni im się zachwycili, wiecie, jemu zaufali, teraz gal jest tutaj obiektem ich, wiecie, podziwu. Już nie abimele. I, I tutaj w naszym przekładzie ten wiersz 27 yy, jakby jest czymś, czymś nowym, ale w oryginale, ja przeczytam wam jak to oryginalnie jak to by było, gdyby tak, literalnie, ja to przetłumaczyłem to literalnie, to jest tak, a mężowie z sychem zaufali Wyszli na pola Zgromadzili zwinnic, Tłoczyli Bawili się I poszli do domu bogów Jedli, pili, przeklinali Abimelecha Tak to dosłownie jest napisane w Czyli mamy przyszedł gal, przyszedł gal A oni Zaufali, wyszli na pola Zgromadzili z winnic, tłoczyli, bawili się poszli do domu bogów, jedli, pili I przeklinali Abimelecha Czyli co? to by sugerowało, że kiedy Gal przyszedł, wraz ze swoimi współbratymcami, to oni ho, ho, ho zachwycili się, chodź, chodź, chodź, poszli na pola, zorganizowali imprezę, wiecie, tutaj, y, jakąś uroczystość, tak? Już teraz, jeszcze nie godnie królem, ale wiecie, już świętują, Gal, Gal, Gal, już teraz wiecie, Gal jest, nie? Oni już, i co? A co robią? Przeklinają go tego, którego wcześniej tam wiecie, z tej świątyni pieniążki wzięli, żeby go na wtrądy windować, teraz tej samej świątyni go przeklinają I to słowo, też sprawdziłem, co mnie zainteresowało to słowo to słowo, które oznacza drwić kpić, wyśmiewać się, przeklinać, złorzeczyć takie słowo jest oni sobie teraz prześmiewki robili z tego Abimelecha drwiny sobie z niego robili Złożyczyli mu. Własnemu królowi, wiecie, którego brali, tego, który powiedział, jak kość z waszej kości, wasze ciało, tego, ta, taki tam, tam, jak, wiecie, jaka komitywa między nimi była. A teraz się to wszystko tak obróciło, że Gal, wiecie, tutaj jest, i oni go tam wyśmiewają, tego i Już co z niego drwią? Już tam, eee, ten Abimelech. No, zobaczcie, jakie to ludzkie serca są przewrotne. Jacy ludzie są, wiecie, jednego dnia Hosanna, Hosanna, synowi Dawidowemu, a następnego dnia co? Uksięży go, precz z nim, precz z nim. Daj nam tego drugiego. Tego też na Barabasz, Barabasza. To są, to są ludzkie serca. To są ludzkie serca. Wiecie, jednego dnia są tak to tobą zachwyceni tak i są tak wspaniale, tak jesteś dla nich tego, a drugiego dnia, jak cię kopną z tyłu, wieś. Majencie, no, nie, nie, nie wiesz coś z kranem. Taki był kumpel dobry. Taki wydawał się tego, a, a tutaj coś mu się odwiedziało. Coś tam nie tak powiedziałem, coś tak się nie tak zachowałem, jak on sobie nie wyobrażał. I nienawiść jest. A taki był przyjaciel, a tak do rany przyłóż, nie? a dzisiaj chodzi za moimi piecami tam coś złożeczy mi. Tacy są ludzie. Takie jest ludzkie podłe serce, Czytamy przewrotne bardziej niż wszystko inne. Dlatego co? Przeklęty każdy, kto polega na człowieku. Przeklęty każdy, kto wiecie, liczy, że, że ludzie to tacy są tego, że wiecie, na człowieku można ufność położyć. O ten to jest taki bez skazy człowiek, wiecie. Ten to jak coś powie, to już powie, nie? To można zamkniętymi oczami, wiecie, na nim iść, choćby w ogniu, nie? Tak ludzie tak wiecie, tak, tak mówią. No to jest strzeż takiego myślenia. Jest tylko jeden, który nie zawodzi. Jest tylko jeden. Jezus Chrystus. Bóg jest tylko jeden, który nie zawodzi, na którym, za którym możemy iść za mnie tymi oczami, choćbyśmy nie rozumieli gdzie on idzie, zanim możemy iść samym sercem. A człowiek, choćby najlepszy był, choćby największy był, choćby nie wiadomo jaki był, zawsze trzeba mieć szeroko oczy otwarte, wiecie? Szeroko bracia, siostry, uszy i oczy, jak ja coś tu mówię, to ciągle wam to powtarzam. Wy słuchajcie uważnie, nie wierzcie we wszystko co ja wam mówię, ale sprawdzajcie czy tak się sprawy mają, tak? No ja też jestem człowiek, który mogę się mylić. Ja też mogę wiecie, czy no nie, nie robię tego świadomie, ale czasami gdzieś mogę zapędzić się za daleko w swoich wywodach. Czasami coś mogę tak powiedzieć, nie przemyślawszy tego do końca. I każdy z nas musi co tutaj sprawdzać, czy ten pastor dobrze nas prowadzi, czy on przypadkiem gdzieś na manowce nie zaczyna schodzić. Nie? nie, nie możemy ufać żadnemu człowiekowi. Nie to, żeby teraz każdego podejrzewać, nie wiadomo o co, nie podejrzewajcie, jak nie, nie macie żadnych przyczyn, dowodów, ale Pismo mówi nie pokładajmy ufności w człowieku. Nie pokładajmy w żadnym. Nie ma takiego człowieka, który by nie popełniał błędów. Nie ma takiego człowieka, który by wiecie, tylko dobrze czynił i żadnej, w żadnej sprawie się nie mylił i coś złego nie powiedział, czasami się z niej zachował. Dlatego też nie oczekujmy tego od siebie wzajemnie. Nie oczekujmy, wiecie, że będziemy tu ideałami teraz, jak ten coś powiedział, no to jak to on mógł tak powiedzieć i tego i, i nie wiadomo, jaka straszna obraza majestatu, nie? Bo że przecież, że on coś takiego, no to iść powiedz mój napraw, bo on no się nie upamięta i tyle. Nie, nie róbmy z tego, wiecie, jakiś cyrku bo jesteśmy ludźmi. I ty się nigdy nie mylisz, to nigdy nic nie mówisz nie tak, że oczekujesz, że każdy inny tak będzie robił. No nie, no bądźmy ludźmi, nie? Bądźmy normalni. Jako ludzie po prostu jesteśmy zawodni, jako ludzie jesteśmy słabi. Jako ludzi ludzie popełniamy wciąż błędy. I dlatego czytamy, że co mamy robić? Znosić jedni drugich jak? miłości, tak? Znosić, znosić. To znaczy, że czasami ciężko jest, tak? Czasami nie jest tak, wiecie, po masełku w zborze wszyscy tacy fajni, tacy tego, bez kantów i tak dalej. Nie, nie, nie, nie. Mamy wszyscy swoje kanty, mamy swoje sęki i tak dalej, i tak dalej. I co trzeba siebie w miłości znosić? I budować? I wspierać? I pomagać? I brzemiona jedni drugi nosić, tak? No, tak trochę trzeba na temat. Ale to dobry temat, tak? Przy okazji czasami coś tak warto zejść, wiecie. To dobra droga. Ci tutaj już teraz obędem zachwyceni są. Tak, obęd. No to świętują razem, już się bawią, a tego przeklinają. No i zobaczmy, jak to go przeklinają. Następne wiersze dają nam takie streszczenie przemowy tego nowego tutaj gala. Gal, syn Obeda, powiedział wtedy Kim jest Abimelech? A kim my, Sychemici, żebyśmy mu mieli służyć? Czyż syn Jerubala i Zebul, jego namiestnik nie służyli potomkom Hamora, ojca sychema? Troszkę znacie historię Biblii, no to wiecie to to był Hamor, to to był Sychem Sychem to założyciel tego miasta tak? a Hamor jego ojciec Kanaanita no i to my Mamy tutaj Spuściznę kananitów, nie? Już wiecie, odżegnuje się od, od Izraela. Kto wie, może on sam był jakimś kananitą, ten Gal obrzydły i on teraz, Hamur Hamur, on sięga, będzie do historii tamtej pogańskiej. Mówi, tutaj mamy, tu mamy hamora, wiecie, naszego ojca. Ten to był dopiero ważny, nie? Ten to był wielki, ten, ten poganin, nie? Ten, ten kananejcik. Ten to Baalowi służył, a nie ten Jerubal strętny naszego Baala biednego tak zburzył pomnik, nie? I on tutaj, tutaj już jest inna atmosfera, pamiętajmy o to. To są ludzie, którzy już Baalowi służą. To nie są ludzie, którzy Jachwę służą. On mówi tutaj do ludzi, którzy mają w swoim miejscu świątynię Baala. Berit, to są tacy, wiecie, Izraelici, którzy już tutaj Baalowi bardziej się służą. On mówi, no Hamor, ten to był dopiero czcicielem Baala, nie? A nie, jak ten Jeruba, ten przeciwnik Baala. I ten, I ten Abimelech to jest synem tego Jerubala, tego przeciwnika Baala. Wiecie, on, jak on tutaj sprytnie, ten dobrze potrafił gadać, nie? Tak, Abimelech też tak mówił, tak i teraz ten tutaj potrafi nakręcić ich. Mówi, kim jesteśmy, żebyśmy mieli mu służyć temu, Abimelechowi. A ten Zebul, jego namiestnik, on jeszcze nad nami postawił swojego Zebula tutaj, tego, tego namiestnika. Teraz nie tylko on nami rządzi, ale jeszcze to ma swoich tutaj, takich popleczników, co nami tutaj pomiadają. A co to my jesteśmy, żebyśmy mieli mu służyć? Co to? Mówi, Kim jesteśmy, sychemici, żebyśmy mu mieli służyć? Czyż syn Rubala i Zebul, jego namiestnik, nie służyli potomkowi Hamora, syna ojca Sychema? Czy oni nie służyli? Tym kanami to? Dlaczegoż to my mielibyśmy mu służyć, gdybym o, gdybym to ja miał władzę? Widzicie to? A, a co mu chodziło w tym wszystkim? O to samo, o co co lechowi, chodziło? Gdybym tu ja... Wiecie, gdybym tu ja... O, ja to bym zaraz porządeczek zrobił. Ja to bym zaraz za, zadowolił, ja to mu zaraz mam cukierki wszystkim poroznał. Już zaczynał swoje słodkie obietnice, nie? Gdybym to ja... O! Gdybym to ja miał władzę nad tym ludem, to bym usunął Abimelecha i rzekłbym do Abimelecha hm, liczny jest twój zastęp, więc wystąp. No, jaki pyszny. Oj, ten no, Abimelech, to niech on... Jak on taki mocny, to niech staje ze mną. Ja mu zaraz pokażę, nie? Ja mu zaraz kości porachuję. No, wystąp, no chodź, Abimelechu mój, no, będziemy walczyć. Wiesz, jaki, jaki, jaki odważny, jaki bohater przyszedł do nich? Hmm? Tak, tak to się pysznił. tak to się tutaj ten gal, wiecie, rozpalił, nie? Na tym, popili sobie dobrze, impreza się, wiecie, rozkręciła i gal tutaj wystąpienie takie, taką odnistą mowę rzucił im to było w kraj. im to się podobało wiecie? no bo oni już wcześniej pułapki zastawili, nie, oni już tam wiecie, mieli na tego Abimelecha haka i teraz ten gad tutaj wiecie, no, patrzcie jakier ważnym, to, to on nas tutaj poprowadzi przeciwko temu Abimelechem, no to my się zaraz z tym Abimelechem rozprawimy, nie? I tam, wiecie, jak człowiek popije, to wtedy już w ogóle taki odważny, oni wtedy już tam, wiecie, gotowi, byli tam tłuc tego Abimelecha, tylko żeby go tam mieli gdzieś, to oni by go tam załatwili, nie? A tymczasem ten jego zebór, wiecie, dowiedział się o tym wszystkim, co tam oni gadają. Ktoś tam je taki był zawsze jakiś szpieg się znajdzie, wiecie, w takim towarzystwie pijaczków. Za jakiś tam, coś tam, ktoś, ktoś chlapnie gdzieś tam tego, coś powie tego. I czytamy, że Doszło, doszło. A gdy Zebul, dowódca miasta, usłyszał słowa Gala, syna Obeda wpadł w gniew. Tu jest napisane, on się rozścieczył. On się zagotował, wiecie. Bo tam też oni mu ten, ten, ten, ten mówił, nie? pamiętam ten, ten tutaj yy, Gal, mówi, kim jest ten Zebul, nie? Więc tutaj osobiście, wiecie, bo gdyby on tam miał. A Zebul, nasz szanowny, to my się przed... To może Zebul byś tak nie zdenerwował, nie? Jakby oni tak Zebula też tam, wiecie, do swojej kompanii i tam chcieli. Ale ten obyd najwyraźniej nie podobał mu się ten Zebul. Coś tam mu nie pasowało w nim, czy co. I mówi, a ten Zebul, to kto tam, nie? Ten za lechem, to też by nie był zainteresowany, nie? I Zebul się zdenerwował. Jak to sobie... Jak on się zdenerwował? To nie tylko się, wiecie, wpadł w gniew i poszedł w worek uderzać pięściami, żeby się rozładować, ale mówi, trzeba coś z tym zrobić. I co? I zrobił. Wysłał gońców do Abimelecha, do Aruma, z wieścią. I to słowo do Aruma tutaj, yy, yy, to znaczy po cichu, potajemnie. Nie wiem, czy oni to przetłumaczyli to jako miejscowość. Yy, to, to, to, niektórzy tak to przypuszczają, ale to słowo jak gdyby, yy, to jest słowo, które w innych miejscach w Biblii występuje, które oznacza po cichu, potajemnie. To najprawdopodobniej tu o to chodzi. Ale jest po cichu, nikt tam nie mówiąc, wiecie, wysłał do tego Abimelecha yy, posłańców z wieścią, Oto przybyli do Sychem Gal, syn Beda, wraz ze swoimi spółplemiencami i buntują miasto przeciwko tobie. Wyrusz więc nocą, ty i twój zastęp i urządź w szczerym polu zasadzkę. A rano, gdy zejdzie słońce, wstań wcześnie i rusz na miasto. A gdy on i zastęp, który ma przy sobie, wyjdą na ciebie, zrób z nimi co możesz. No? A więc Zebul myśli sobie, o, ty taki jesteś, taki, taką masz wielką takie, tak dobrze gadasz, zobaczymy, jak, tutaj, jak Melek faktycznie przyjdzie, zobaczymy, jak Ty się z nimi rozprawisz. I mówi do Melecha, słuchaj, oni tutaj widzicie, kręcą tego, buntują, przeciwko to wydawaj, przyjedź i pozamiataj. robisz z nimi, co chcesz. No i wtedy ten... Y Abimelech już się przejął, nie? Bo tutaj wiecie, osobiście, tutaj już na niego ktoś nastaje, ktoś tam se z niego drwi, ktoś tam go przeklina, ktoś tam mu zło rzeczy. O, myśli sobie, nie ma co czekać dłużej. I czytamy dalej. Ruszył więc Abimelech wraz ze swoim zastępem jeszcze w nocy. A więc nie czekał już, tylko od razu zwerbował tych swoich rzezimieszków i mówi: ruszamy. I urządzili w czterech miejscach zasadzkę na sychemitów. Wtedy Wyszedł Gal, syn Obeda I stanął u wejścia bramy miasta Abimelech, wraz, Abimelech zaś wraz ze swoim zastępem ruszył zasadzki. A więc na następnego ranka Gal, wiecie, po imprezie wstaje, nie? Idzie do bramy miasta, gdzie tam, wiecie, wszystkie najważniejsze osobistości w mieście się spotykają. I tam Zebul oczywiście też jest, nie? Ale w te, wiecie, rankiem już trochę tego, po, po imprezie, oczywiony. Tu widzimy, grzecznie zaraz zobaczymy tak z tym Zebulem. Tak jakby, wiecie, wszystko, jakby nic się nie stało, jakby nic nie podziała. A Zebul daje, że nic tam nic nie słyszał, nic nie tego, tam sobie rozmawiają, wiecie, przy bramie, jak dwaj koledzy, Niby tutaj wszystko tak ładnie si tego, a tutaj już Abimelek widzimy, z zasadzki zaczynają się zbliżać, tak? Już wychodzą z tych miejsc, w których się zasadzili. I Gal patrzy, przez te swoje pijane oczy jeszcze, patrzy i ujrzał. Ujrzał tam, nie? Ale wiecie... Słońce świeci, rano tam wschodzi, tego tam cień na tych górach tego i być może po tej imprezie jeszcze tego, nie był do końca, wytrzeźwiany. I ujrzał i mówi do Zebula, o to lud zbrojny wstępuje ze szczytów górskich, ale Zebul powiedział, nie, to cień gór, uważasz za wojowników, Mówi: co za tym, tam ty, ty się przyjrzyj, to cień tylko, nie? Tam nic nie ma, żadnych ludzi tego. Co ty tam widzisz, ty tam. Gal jednak, wiecie, wytrzeszcza te oczy, nie patrzy. I ponownie rzekł, oto lud zbrojny wstępuje z samego środka ziemi. <laughs> o, już go zaczęło, coś strach oblatywać Jest jeden gal, taki był z tego, taki co on tam kogo, nie dał rady. A tutaj coś, ty, ty mówi, coś tutaj, nie tak, tu jakiś lud zbrojny z samego środka ziemi. A jeden chów jest, idzie od strony dębów różbitów. No dom różbitów tam mieli. Takie pobożne ludziska, nie? wróżby sobie tam, wiecie, robili. Właśnie, że się na tym zatrzymywałby czas, czasu, już mi się dawno skończył. Odpowiedział mu Zegul, a, teraz Zegul mówi, no teraz, pogadajmy sobie. Mówi, gdzie teraz twoje niepowściągliwe usta? Hmm? Już teraz widzi, że to niż dobrze widzi, tak? Już się nie da ukryć, że to nie cienie, ale to żołnierze. Widzą. No to teraz, gdzie twoje niepowściągliwe usta, mi mówiłeś, kimże jest Abimelek, byśmy mu mieli służyć Czyż nie są to ci wojownicy, którymi pogardliwie urągałeś? No to wystąpże teraz. No i walcz. No tak jak mówiłeś, nie? Rób teraz coś powiedział. Więc no? teraz zeból sobie z niego drwi. Miałeś takie mówi, niewyparzone usta? Taki byłeś pewny siebie? No to proszę bardzo. Teraz pokaż, co potrafisz. No? I to Gal poleciał tam, i wziął tych wszystkich swoich i wystąpił, czytamy, Gał na czele obywateli z sychem. No, wiecie wszyscy sobie, teraz tego Abimelecha rozczaskamy nie? Poszli, tak, Gaan, ten Gal taki mówił, już tak robią. I ruszyli, tak. I stoczył bitwę z Abimelechem. Lecz Abimelech zmusił go do odwrotu. Więc pierzchnął i wielu padło trupem aż do samego wejścia do bramy. Widzicie, hmm. się te wszystkie jego pysznienie się i tak dalej to wszystko na nic. Abimelech go tutaj rozgromił i jeszcze wielu ludzi zginęło w tym wszystkim. Potem zatrzymał się Abimelech w Uruma, Aruma i tutaj rzeczywiście jest nazwa tego miasta i tutaj to jest inne słowo od tamtego, które tam wcześniej przetłumaczone było Aruma. Nie wiem, gdzie to było, najprawdopodobniej jakieś w pobliżu kilka, kilka kilometrów stamtąd jakieś miejsce. Zebul zaś wypędził Gala wraz z jego współplemiencami, tak, że nie mogli mieszkać z Sychem. A więc tu widzimy, że y, Zebul widzi, że jednak, wiecie, jest poparcie dla tego... Y, jak on się to nazywa? Gala, że ci ludzie nadal, wiecie, tam przy nim obstają, więc nie zabija go. Nie, nie, nie, nie, tego. Widzi tu jeszcze, wiecie, nadal to miasto jest, nadal nie chce służyć Abimelechowi. To nie jest tak, że ci mieszkańcy, wiecie, tutaj oberwali i już tam się ukorzyli przed Abimelechem. Nie, nie, oni nadal oni się schowali w mieście i teraz myślą, co tutaj dalej robić, nie? Jak tutaj teraz w tej sytuacji. Ale widzą, że Gal, to wiecie, wielkie słowa, ale jak wyszedł na pole, to dostał po głowie od Abimelecha. Czyli co? Prac z Galem. Nie? To, są, to jest właśnie ta te, te, te, te ludzka komitywa. Nie? Galu, no co? Nie udało ci się? No to fora ze dwora. Uciekaj, póki masz czas. Zabieraj swoich pobratymców i już cię tu nie ma. I pogonili go. Zabrał się i ani słucho nim zaginął. Oni nie wiemy dalej, to było. Dobrze, że w ogóle uszedł z życiem, żeby go tam mówię, nie zaśpukali. Za bo to przecież przez niego i przez te wszystkie, co on tam podjudzał. Chociaż ci Sochemici widać wcześniej też już mieli. także Jedni i drudzy już mieli tutaj na, na zbierany, u Abimelecha. Ale przepędzili. Przepędzili tego gala wraz z jego współplomiencami, A następnego ranka lud wyszedł na pole. I Abimelech został o tym powiadomiony. To wyrażenie wyszedł na pole jest dwuznaczne. Może oznaczać, że oni wyszli tam do pracy, wiecie, w pole, nie zbierać znowu z tych win i tak dalej, ale to wyrażenie też tam jest używane w Biblii na oznaczenie wyjście w pole na walkę, na bitwę. I to nie jest jednoznaczne, po co oni tam wyszli, czy oni tam wyszli pracować, czy wyszli tam, wiecie, i tros Gala nie ma, ale my i tak będziemy to i z Abimelechem dalej, nie? My tutaj dzisiaj już odrobimy te straty, które wczoraj ponieśliśmy. Cokolwiek to było, kiedy Abimelech o tym został powiadomiony, wziął zastęp zbrojny, rozdzielił go na trzy chówce i urządził zasadzkę w polu. A gdy dostrzegł, że lud wychodzi z miasta, napadł na nich i wybił ich do nogi. Wszystkich pozabił. Z wszystkimi się to rozprawił. Abimelech bowiem i chówiec, który był przy nim, natarli na nich. I zajęli stanowisko przy samej bramie miasta Dwa inne chówce zaś natarły Na tych wszystkich, którzy byli w polu I wybili ich Następnie nacierał Bimelnek na miasto Przez cały ten dzień Zdobył miasto A lud, który był w nim wybił do nogi Miasto Zrównał z ziemią I posypał miejsce to solą. Czy widzimy tutaj Ta klątwa Jotama dosięgła w tego miasta niechaj ogień wyjdzie z Abimelecha i was strawi tak się stało Abimelech wszystkich do nogi wyciął w tym mieście zburzył to miasto, zburzył wszystko i posypał sobą, żeby nikt tego nigdy nie odbudowywał chociaż nie udało mu się to bo jak później w dalszej historii Izraela zobaczymy że Sychem znowu został odbudowany i stał się tak ważnym miastem że jednego z królów izraelskich tam właśnie nie wybrano. Rehoboam tam został wybrany króla Sychem ponownie Gdy usłyszała o tym cała, wa, cała załoga warowni sychemskiej, tutaj poszukajcie wcześniej w rozdziale, o co chodzi z tą załogą sychemską, że oni też tam byli w pakcie z tymi sychemitami. I albo ta załoga sychemska to była jakaś wieża, czy jakiś zamek, który znajdował się samym sychem, albo tuż przy sychem, gdzieś blisko. Gdy oni usłyszeli o tym, co się stało, zeszła się do podziemia świątyni Baal Berit. Oni się zgromadzili w tej świątyni myśleli, o to jakieś święte miejsce, tutaj przecież a Bibelek, wiecie, dostał pieniądze z tej świątyni. No, on czcicielem jest Boalaby. No więc chyba tak nie w targie, to chyba nas i nie widzicie. Oni położyli ufność w tym swoim Bożku, myśląc, że ten Boże ich ochroni w tej sytuacji. Ale się przekonają, tak jak wszyscy, którzy w Bożkach pokładają nadzieję, że ten Bożek imieniu pomoc a gdy doniesiono Abimelechowi, Abimelechowi o tym, że zebrała się tam cała załoga warowni sychemskiej, ruszył Abimelech wraz z całym ludem zbrojnym, który był z nim, na górę Salmon. Wziął siekierę do swojej ręki, nasinał gołęzi z drzew, wziął je i włożył na swoje ramiona i rzekł do swojego zbrojnego zastępu co ujrzycie, że ja uczynię szybko to samo uczyńcie. Również wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu Naścinali gałęzi i podążali za Abimelechem, ułożyli je wokoło warowni i spalili niemi warownie ogniem, tak iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni sychemskiej w liczbie około tysiąca mężczyzn i kobiet. Widzicie? I tutaj dosłownie on wyszedł za Bimelecha i pożegnał. Spalił ich żywcem w tej świątyni tego ich Bożka, u którego szukali schronienia przeklęty każdy człowiek, który polega na jakiejś boszku zamiast na prawdziwym Bogu, który, pod którego skrzydłami mamy się schronić. Każdy los będzie każdy, każdego takiego, który u takich, takich bożków szuka schronienia. Zginą jak ci tutaj zginęli. Nic im ten, ten balberit nie pomógł, ale spłonęli. Potem ruszył Abimelech na Tebes. Jeszcze... Y jeszcze chwilkę, bracia, siostry, wytrzymajcie. Nie chcę tego zostawić już fragmentu. Bo to jest koniec tej historii. Przedciągnę parę minut, żeby to skończyć. Żeby w przyszłym tygodniu zająć się czymś innym. Także jeszcze dosłownie parę minut, żeby tutaj zakończyć tą całą historię. Tym bardziej, że tutaj ten finał jest bardzo ważny w, tym, w związku z tym, co o czym mówiliśmy. Potem ruszył Abimelech na Tebes. Obległ Tebes i zdobył je. I, I Tebes, wiecie, był jakimś prawdopodobnie małym miastem. Nie wiemy dokładnie nawet, gdzie było, co to było za miasto. W porównaniu z, Sechem, z Sychem, który było takim znaczącym miastem, o jego znaczeniu, żeśmy ostatnio mówili, ten Tebes naj, najwyraźniej, to wiecie, jakaś mieścina była mała, ale najwyraźniej albo też knuli razem z tamtymi, albo jest to jakieś kolejne tutaj wydarzenie i miał tam Abimelek z nimi jakiś też zatarg i wiecie, tu się rozpalił, to pójdę jeszcze tamtych przy okazji zmiotę, nie? Ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety i wszyscy obywatele miasta. I zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Wiecie, on, Abimelech myśli sobie, poradziłem sobie z Sychem, to teraz co tutaj taka tam co ten tebes mi tutaj będzie stał drodzy. i on teraz, wiecie, w, tym takim, w tej takiej pewności siebie w tym triumfie, który odniósł dopiero co nad sychem w tym takim, wiecie, że poczuciu, że on tutaj jest kimś że ktokolwiek mu tutaj podejdzie to on sobie wszystkich tutaj podporządkuje w tym, w tym, w tym triumfie zwycięstwa nad sychem nierozsądnie, nierozważnie podchodzi pod tą wieżę nie zastanawiając się, co go czeka I wiecie, kiedy człowiek jest zbyt pewny siebie. Kiedy tak, wiecie, mu się coś, coś udaje, tak jak obiemi do tej pory, więc tak się udawało, nie? Udawało mu się zostać królem, co ktokolwiek mu tam, wiecie, podpadł, to on sobie z nimi radził. I on taki nabrał pewności siebie, że on się już niczego nie bał. I on tak sobie sam, wiecie, podszedł pod te pod mury miasta, tak czując się tam bezpiecznie. I co wtedy się stało? Kiedy stanął pod tą basztą, do której stronili się ci mężowi i kobiety, i wszyscy obywatele miasta, gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją odpalić, ja sam chciał odpalić, to ja Abimelech pokażę, ja Was spalę. Teraz tamtych spaliłem, teraz wasz Was spalę. Wtedy pewna kobieta, pewna kobieta, nie wiem, jaka ona na imię, nie wiem, kto to był. Jakaś kobieta. Jakaś kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Bimelecha i roztrzaskała mu czaszkę wiecie, kamień młyński to mi się kojarzy z jakimś olbrzymim wiecie, kamieniem, nie wiadomo jakim ale niekoniecznie musi być taki wielki, a to no, być po prostu kamień którym oni, wiecie, rozcierali ziarno, nie? To nie musiał być jakaś nie wiadomo jaki olbrzymi kamień rzuciła mu kamień na głowę i tak akuratnie, wiecie taki fart, nie? taki pech Taki traf, że akurat nie tam Abimelech stał, gdzie ten kamień lecie z tej baszty lecia, prosto mu na czaszkę, szczeliła, No to nie był fart, to nie był żaden traf, nie, nie, nie, nie. nie. To wszystko jest to zrządzenie Boże, to wszystko jest to, to wypełnienie tej klątwy Jotama. Tutaj Bóg nad tym wszystkim panuje tak sprawił, że ta kobiecina jakaś tam rzuciła kamień i ten kamień prościuteńko na czaszkę tego Abimelecha. Prościuteńko. I roztrzaskała mu czaszkę. Ale on, wiecie, dostał w czaszkę, rozczaskał mu czaszkę, on jeszcze mówił. I to nie jest, nie jest niemożliwe. Są takie przypadki ludzi, wiecie, którym głowa się otworzy, i nadal gadają. Nadal jeszcze potrafią, wiecie, panować. Ludzie uciekają, wiecie, mają głowy rozczaskane i potrafią gdzieś tam biec. Jeszcze różne rzeczy ludzie potrafią robić w takim stanie. I on przywołał śpiesznie swojego giermka i rzekł do niego, dogądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek, a on zmarł. To jest koniec Abimelecha. Ha. Króciutko, trzy rzeczy, na które warto tutaj zwrócić uwagę. Jak Abimelech zginął? Po pierwsze, na jego głowę spadł kamień. I to jest ważne. W naszym języku tego nie widać, tak jak powiedziałem, ale w hebrajskim kiedy Abimelech, kiedy Abimelech zabijał synów Jerubala, to zabił ich na jednym kamieniu. U nas jest powiedziane za jednym zamachem. Ale dosłownie w hebrajskim jest powiedziane na jednym kamieniu i zabił wszystkich. I teraz taki mały kamień spadł na jego głowę i jego zabił to nie jest przypadek to nie jest przypadek, to i Bóg coś próbuje powiedzieć Bóg próbuje coś pokazać tym ludziom Jego z tym wszystkim, Jego zrządzenie że tak jak On zabił swoich braci na jednym kamieniu tak jeden kamień rzucony przez jakąś niewiastę zabił Abimelecha to nie jest przypadek to jest jedna rzecz po drugie Jego czaszka została roztrzaskana. wiecie, ta czaszka, na której On chciał nosić koronę ta czaszka, na której on chciał nosić tę ten, ten, oznakę władzy. A tę czaszkę spod kamień rzucony przez jakąś kobietę. I ta czaszka została roztrzaskana. I po trzecie ten kamień został rzucony przez jakąś kobietę. Pamiętacie w tych księdze jakąś inną kobietę, która komuś innemu roztrzaskała czaszkę? Pamiętacie? Jael, pamiętacie, jael jak sserę załatwiła na śpiąco, ten, ten nie, nie trzeba było go usypiać. Ten jak dostał kamieniem, to już zasnął na wieki. Kobieta, po raz drugi kobieta. Zwykła kobieta. Wiecie, dla tych ludzi to była hańba. I to widać tutaj. Ja Bimelek, wiecie, nie chcę, nie chce, żeby potem mówiono o nim, że on zginął. tak o nim tutaj czytamy, to dzisiaj czytamy, że Biblia go zabiło. Ale on myślał, wiecie, on już umierał, ale jego pycha nadal żyła on nadal jeszcze, wiecie, był dumny i pyszny i nie chciał, żeby odszedł do pamięci jako ten, którego kobieta zabiła i nigdy do swojego giernka, żeby go przebił. Widzicie? Nawet w godzinie swojego śmierci, ta jego głupia pycha, która zaprowadziła go do, tej, do tego morderstwa swoich braci, ta głupia pycha, która sprawiła, że później właśnie ten zły duch od Boga przyszedł i to wszystko, co się wydarzyło, on teraz nawet w godzinie śmierci nie chce się ukorzyć. Nawet w godzinie śmierci on wiecie, już, już nie ma w sobie jakiegoś tego, tylko nadal to, to, tą pychą się kieruje. Nadal to, to, to pragnienie, żeby chociaż w historii jeszcze górą wspominać to, żeby wiecie, nie wspominali go kobieta sobie. Widzicie, jak człowiek żyje, taki i umrze. Jeżeli ktoś całe życie kieruje się swoją pychą, to niech nie liczy, że nagle pokornie umrze na muże śmierci. Jeśli w tym życiu kierujesz się. Yy, Jakimś grzechem, jakąś nieprawością, jakimś złem. Jeśli to dominuje Twoje życie, jeśli to sprawia, że to jest tym, tym motorem napędzającym Twoje życie, to nie licz, że nagle, wiecie, przyjdzie czas umierania, przyjdzie czas stawienia, stani, stanięcia twarzą w twarz z śmiercią i nagle tak sobie w sobie znajdziesz jakąś pokutę, znajdziesz w sobie jakiś żal, że wtedy jakoś zdążysz jeszcze się upamiętać, naprawić. Nie licz na to. Nie licz na to. Bo jak człowiek żyje, tak niestety najczęściej umiera. Ja nie mówię, że Bóg nie daje łaski, tak jak temu odrogi na krzyżu. Że są takie wyjątki. Są takie wyjątki. Że jest taki moment, jecie tuż przed śmiercią, że ktoś się upamięta. Nie chcę powiedzieć, że tak nigdy nie ma. Ale zasada jest taka, że jak człowiek żyje, tak i umiera. Że na śmierć całe nasze życie sobie zasługujemy. Jeśli w naszym życiu, tak jak Abimele kierowaliśmy się pychą, najprawdopodobniej ta pycha też na końcu naszego życia się objawi. ktoś powiedziałby co za fatalny przypadek. Nie, nie. Dzięki Bogu tutaj w, tej, w tym fragmencie tej księgi ten komentator, czy ten, który był natchniony Duchem Bożym, aby spisać to, pozostawił nam to, tą, tą Bożą perspektywę na to, co tu się stało. Abyśmy nie myśleli, że taki fatalny przypadek, że taki zbieg okoliczności, że tak się potoczyło fatalnie w życiu tego biednego Abimelecha. Nie. Dalej jest napisane, że gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. I dalej, tutaj zobaczcie. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając siedemdziesięciu swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim i spełniło się na nich przekleństwo Jotama syna Jerubana. No. Tutaj mamy klucz do całej tej historii. Tutaj mamy to objawienie, że Bóg jednak nie był gdzieś daleko, gdzieś nie był świadomy, co się dzieje, nie był zaangażowany. Nie. Bóg odpłacił to Bóg dopuścił, żeby tak się stało, to Bóg tak to pokierował, to Bóg sprawił, że tak kobieta akurat nie w tym czasie ten kamień rzuciła. To wszystko, co tu się wydarzyło, było wyrazem gniewu Boga, było wyrazem surowego sądu Boga, było wyrazem Jego suwerenności, w której On pokazał, że On tu jest Panem. Że jakkolwiek ludzie mogą sobie uzurpować prawo do królowania nad Jego ludem, jakkolwiek ludziom może nawet się udać to, I jakkolwiek przez jakiś czas może się wydawać, że tutaj ludzie panują, a nie Bóg, to ostatecznie wychodzi, kto naprawdę jest królem. I wiedzmy, drodzy bracia i siostry, że na tym świecie nieraz nam się może wydawać, że ludzie panują. Nieraz nam się może wydawać, że szatan jest górą. Nieraz może nam się wydawać, że, wiecie, sprawy tak się dziwnie układają, że gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Ale tylko poczekajmy. Tylko poczekajmy. A przyjdzie dzień, kiedy ci, którzy się pysznią, którzy mówią, że zniszczą Boga, że zniszczą Jego Kościół, że zniszczą Jego Królestwo, Znajdą się pod stopami tego Boga. Pokonani nieprzyjaciela. Iluż to komunistów pyszniło się, że zniszczą Kościół, zniszczą Biblię, zniszczą chrześcijaństwo. A dzisiaj wielu z ich ośrodków, które wybudowali na chwałę swojego komunizmu, są kościoły. Jakżeż Bóg potrafi obrócić głupotę człowieka. I pokazać człowiekowi, gdzie jest miejsce jego pychy ale to, to, to wszystko jest znowu tylko zapowiedź tego, co nas jeszcze czeka kiedy Bóg przyjdzie ostatecznie i rozliczy się z całą ludzkością i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości że Bóg odpłaci każdemu tak jak im odpłacił tak samo odpłaci każdemu innemu. bądźmy przygotowani na ten dzień dobrze się przygotowujmy do tego dnia bracia i siostry bo ten dzień nadchodzi nadchodzi dzień już rozliczenia z naszego życia i Bóg odpłaci każdemu z nas w swojej sprawiedliwości. Obyśmy wtedy znaleźli łaskę w Jego oczach. Obyśmy dzisiaj schronili się w Chrystusie. Obyśmy dzisiaj nie chowali się do świątyni jakiegoś bala, berit, szukając tam schronienia. Ale abyśmy rzeczywiście pokładali całą naszą ufność w Chrystusie. Abyśmy oddali Mu nasze życie w posłuszeństwie jako Panu. I żyli każdego dnia, służąc Jemu jako Panu. Aby kiedy przyjdzie ten dzień sądu, kiedy przyjdzie ten dzień rozliczenia, żebyśmy mogli stanąć przed Nim i zobaczyć Go w Jego łaskawości. Zobaczyć Go w Jego łaskawości, jaką okaże nam w Jezusie Chrystusie. A nie jako Tego, którego zobaczymy w surowości. Którego zobaczymy jako ogień trawiący, który strawi wszystkich swoich przeciwników. Powstanie, proszę, do modlitwy. Panie nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy za to, że mogliśmy je rozważać i rozmyślać nad nimi. Prosimy, byś pomógł nam te wszystkie myśli jakoś poukładać w naszych sercach. Wiem, że było tego dużo i w dużym tempie to wszystko się działo. Kochany Panie, pomóż każdemu z nas usłyszeć to, co Ty do nas dzisiaj mówisz. I w pośród tych różnych myśli, w pośród tych różnych wydarzeń, usłyszeć Twój głos do naszego życia, do naszego serca. Abyśmy mogli stanąć przed Tobą i dzisiaj, w wieczności, kiedy nas wezwiesz przed swoje oblicze, bez obawy, bez lęku. Abyśmy nie patrzyli na ten dzień rozliczenia z obawą i z, z lękiem, ale właśnie mieli w sercach pokój. Pokój z Tobą, który możemy mieć przez Jezusa Chrystusa. I mieć tą dobrą nadzieję, jaka jest udziałem tych, którzy polegają na Tobie i z łaski żyją. Zapieczętuj to słowo w nas. Daj nam nad nim rozmyślać. Daj nam jeszcze wziąć z niego więcej. Dzięki działaniu Twego ducha i dzięki oświeceniu Twego ducha. A Ty, Panie, bądź uwielbiony w nas. Bądź uwielbiony w naszym życiu, kochany Boże. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną